Jestem Krzysztof, słuchajcie podcastu jest Klinia gupoty głupoty, po tym wstępie może muzycznym mogliście zauważyć, że odcinek będzie koncertowy i nie myliliście się, odcinek jest koncertowy, jest na temat zespołu Dżem, na temat koncertu zespołu drzem dokładnie, który się odbył w niedzielę 9 stycznia w Chorzowie, ale o tym za chwilę. Bo muszę coś naprostować. Powiedziałem, że po każdym odcinku, po każdym koncercie będzie odcinek koncertowy. Niestety tutaj muszę was zmartwić, nie po każdym, chyba że nie lubiliście tych odcinków, chyba że wam się odcinek z kultu nie podobał. To dla was na szczęście, ale nie będzie po każdym koncercie, ponieważ no ustalmy, że będzie po każdym koncercie znanych zespołów, bo byłem na, grałem sam koncert na zakończenie semestru nauki gry na gitarze byłem na koncercie ostatnio mniej znanych zespołów siemianowickich, katowickich, no ale o tym może nie będę opowiadał, bo, bo no pewnie was nie będzie interesowało, albo nawet mi się nie chce o tym gadać, bo takie gadania czasami mi nie wychodzą. No, więc mogą być po takich koncertach odcinki, aczkolwiek nie muszą. Więc tak, to jest naprostowanie wstępne, więc teraz zapraszam na koncert drzemu, ale najpierw reklamu i informacja. Completely unprofessional, mój synu. Słuchaj, moja córko. <śpięk> <suszy> <suszy> uh, <aha. kricz> <suszy> Completely unprofessional. pierwsze wszystkie konwenanse. I szybkie napracowanie do tego promosa. Uwaga, Martin Lechowicz skończył z kompleksji na i zaczął na nowo z masą Krytyczną, więc teraz zapraszamy na www.masakrytyczna.com. Dobrze, jak wszyscy wiemy, od kilkunastu lat w Polsce jest coś takiego jak Wielka Orkiestra Świętecznej Pomocy, Wośb, gdzie każdy może chyba zostać wolontariuszem, może zbierać. No i generalnie no, zbiera dla biednych dzieci pieniądze. Nasze biednych dzieci, chorych dzieci. Od biednych dzieci są chyba inne takie fundacje. Znaczy, wielka orkiestra świątecznej pomocy chyba nie jest fundacją, chociaż nie jest fundacją. Dobrze. Na wielkiej, na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zawsze.. Są jakieś koncerty w różnych miastach i jest generalnie fajnie. No i tak też było w Chorzowie, blisko Siemianowic. Przed ZOO wystąpiły trzy zespoły. Dżem, Pektus i Fil. Ja, jak nie trudno się domyślić, poszedłem tylko na Dżem, jak i większość osób. No, Więc całość odbyła się przed ZOO w Chorzowie o godzin od godziny dziewiątej grali, jam się zaczął o 15.30 trwał do 17.00 później wchodziły te dwa zespoły no yy, więc yy, byłem na jamie, byłem też z kolegą tam nie byłem sam, z kolegą byłem ale kolega raczej nie słucha takiej muzyki, więc tylko stał ponudził się ze mną, nawet nie skaraliśmy specjalnie, ale o tym też za chwilę stał, ponudził się no i generalnie dla mnie było fajnie, dla niego chyba gorzej więc generalnie zawiózł na tam mój tata, bo to blisko jest, no z buta, no nie, nie aż tak blisko, żeby tam pójść z buta, no ale jest blisko, nie wiem, tak 10 minut samochodem, więc zawiózł nasz mój tata. No i podeszliśmy chwilę, zobaczyliśmy du duży tłum ludzi, dużo było ludzi. nadal nie myślałem, że jak przyjdę akurat na tych przed koncertem, to będę gdzieś z tyłu i ledwo co będę widział koncert. No a się okazało, że nawet dobrze widziałem yy, całą scenę. W końcu byłem na jamie, gdzie widziałem cały yy, zespół, bo na jamie byłem też przy okazji support, jak supportowali ACDC. I wtedy miałem bilet na drugą płytę na ACDC, więc, yy, więc gówno widziałem a, i widziałem raz wokalistę Macieja Balcera. Znaczy nie wiem, czy on się Maciej nazywa, zapomniałem, ale na pewno Balcer. No. Więc tak, tutaj jako tak dobrze widziałem wszystko. Wszystko było git, stałem z tyłu trochę. Yy. Yy. Stałem trochę z tyłu, yy, no, z daleko, znaczy no nie wiem, tak 25 metrów od sceny stałem. Jak na całą tą scenę i na zgrupowanie ludzi, to było dosyć daleko, no ale było dobrze. Było tam błoto. To jest fakt, że było błoto. Było dużo błota, no i, no, buty, buty przylegały do błota. Jak przyszedłem do, do, do domu, to musiałem myć całe glany i nie fajnie było, generalnie. No, ja mam, miałem plus, że miałem glany w ogóle, bo w tym błocie to, to mogłem sobie nogi podwinąć i w, y, nogi podwinąć mogłem sobie spodnie podwinąć i wsadzić w glany, to żeby było po prostu mi lepiej. Lepiej żebym spo, żeby spodnie nie obrudnych, no czego akurat kolega nie mógł zrobić i mu było trochę gorzej. Y, dobra, jak było na samym koncercie, sam koncert się zaczął no tak o 1535 mil, więc no nie było spóźnienia jak jest na standardowych koncertach. Co się chwali? No, 5 minut się spóźnili, ale to jeszcze była taka konferencjerka I tam zaczynali, tam gadali yy, No i było fajnie. Ludzi było nawet dużo jak na taki koncert Dużo było na, sa na, yy, no, na samym placu wydzielonym na koncert yy, Bo było oddzielone barierkami yy, Innych ludzi, którzy tam byli, nie, niekoniecznie na koncert było, yy, było też dużo no, ale ludzie na koncercie byli, no, nawet hm, nie, nie aż tak ruchliwie żeby skakać, ale żeby się tak ruszać, no to byli, byli. Chociaż mi się akurat w tym dniu koncertu nie chciało za bardzo tak skakać, po prostu wolałem się wsłuchać tą muzykę, podelektować się, trochę pokiwać głową, nogą potupać, tylko tak. Yy, z ludzi takich to zauważyłem mega fajnego pana starszego w kapeluszu, który mi się bardzo spodobał, pan, ten pan był bardzo fajny, widać stary fan e, jeśli pan tego słucha, chociaż wiem, że to jest raczej niemożliwe, ale pozdrawiam pana. No. E, więc może powiem o samej set-liście, sama set-lista była e, no niby fajna, zagrali i nowe kawałki, i stare, zaczęli chyba od, poznałem go po czarnym kapeluszu później przeszli na gorszy dzień, z czego jestem bardzo zadowolony, bo gorszy dzień to jest moja ulubiona piosenka Dżemu yy, z okresu, z okresu niereśkowego. Yy, no ale w tej liście zabrakło, yy, zabrakło moich ulubionych czerwonych, jak cegła, oraz, yy, oraz jak malowany ptak. No tu się bardzo zawiodłem, bo naprawdę miałem ochotę na te piosenki miałem nadzieję, że. Zagrają mal malowanego ptaka, bo że czerwony jak cegła zagrają, to byłem w 100% pewny. No ale nie zagrali. Z piosenek, no to powiem wam, że krótko zagrali, bo była godzina tylko, no byłem rozczarowany. Jeżeli, jak Maciek powiedział, że pamiętajcie o Ryśku i Pawle, to już koniec, żegnamy was. No to stwierdziłem, że oni sobie jakieś jaja robią. No, po mm, krzyczeniu jeszcze jeden, jeszcze jeden wyszli, myślałem, że zagrają z pięć piosenek jeszcze, bo jeszcze pół, godzina pół godziny koncertu było według planu, a tu dwie piosenki, Whisky i Victoria, no i zeszli już, no, więc to, był, to nie było fajne, bo było krótko. No, ale sama setlista, jeśli chodzi o piosenki, to myślę, że była fajna, podobała mi się. No, ale mogli więcej, trochę staroci zagrać. To jest fakt. Mogli staroci więcej zagrać i dłużej. Dłużej. No, ja bym się cieszył. Wow. Coś mi tu pikło na gigie tak głośno, bo mam głośno sławki ustawione. No. Mogło być go mogło, mogło być dłużej, ale i tak było fajne. Po samym koncercie można było zaobserwować, że lu większość ludzi po prostu wyszła. Większość ludzi przeszła tylko i wyłącznie na jam i chyba. Organizator musiał być debilem, jeżeli Dżem dawał na sam początek i myśli, że najwięcej ludzi na to przyszło Otóż nie, najwięcej ludzi przy, yy, nie, jeżeli organizator myślał, że najwięcej ludzi przyjdzie na Fila yy, Otóż nie, połowa ludzi wyszła z Dżemu Domyślam się, że jakieś sweet dziewczynki przyszły później na sobie na Fila jeszcze Bo nie będą słuchać takich starocie jak Dżem no ale większość ludzi wyszła po prostu po tym dżemie. Jak już mówiłem, bo to było niesamowite i bardzo trudno było wyjść z tego, nie ślizgając się. Widziałem, że ludzie, jak wychodziliśmy, mieli po prostu kloce błota na tych, na butach, no to to było straszne, grany rządu. Kiedy już się wydostaliśmy, przyjechał po nas tak, jak nas zawiódł mój tata. Szczęśliwie wróciliśmy do domu po koncercie. Ja byłem, no, nawet zadowolony, kolega trochę mniej, no, bo co, to, co miało mu się tam podobać, nie trawi takiej muzyki raczej, czy nie trawi, nie słucha, słuch, znaczy nie słucha, jak puszczę, no to posłucha, ale nie jest entuzjastą jej, yy, no, ja już jestem, mój tata również nie jest, mój tata właściwie to czego on słucha, mój tata słucha Beatlesów, Queenów, Smokich, Smokich, czy Smoków, nie, Smokich, no takich tam zespołów, a już powiedzmy nawet ACDC to jest dla niego dziczyzna, ale darcie mordy i takie tam. No więc y, ogólnie koncept mi się podobał. Y, podobał mi się, albo krótko. Na pewno. Mm -hmm. No wiecie co? Jednak ten koncert ich przed ACDC był zdecydowanie lepszy, no bo chociaż, chyba nawet na koncercie jako SAPOT zagrali dłużej niż tutaj, chociaż nie jestem pewien. Tutaj nic nie mogę powiedzieć, nie pamiętam, po prostu jeszcze jakbym widział ich na przed ACDC, to, by był, to bym był w pełni zadowolony. Dobrze, no to ocenę jaką bym temu dał? No myślę, że pełna... Nie. Nie, cztery plus, cztery plus na 6, jeżeli 6 to jest wspaniale, bardzo, wspaniale, najwyższa cena bo, no bo nie mogę powiedzieć, że było źle, I to co grali było bardzo fajnie, była specyficzna atmosfera, nie taka jak powiedzmy na ACTC, gdzie się skakało, śpiewało tylko no, wsłuchiwało się, śpiewało refereny tylko, nie całe piosenki, było dobrze, no, ref, w tych nowszych piosenkach refereny tych początkowych refereny, ale jak już doszła Wiktoria, jak już było jak już było whisky, no to wtedy całe piosenki, bo trzeba pokazać, że się te klasyki zna prawda? no więc 4+, plus. jakby był, jak był malowany ptak, to by była piątka, jakby była cegłówka, to by było, było 5 minus jakby było dłużej, to by było 5 minus jakby było wszystko, wszystkie te trzy rzeczy, to by była szóstka no Mm. Więc tyle o samym koncercie, mam nadzieję, że ich jeszcze na nich jeszcze kiedyś pójdę. Na pewno jeszcze kiedyś na nich pójdę. E, czekam do następnego wośpu, nie wiem co nam przyniesie, bardzo bym się cieszył, jeżeli byłoby to AC Drinkers. Chociaż ACG to bardziej na Woodstock się nadają, nie tutaj. Chociaż możliwe, żeby poszli. Nie, na Woodstock. Wośp to raczej taki rok, nie za bardzo metal. ACG to bardziej na y, Woodstock. Tak jak już mówiłem, ale na przykład TSA no, TSA KNZ, nie, chociaż Kazik się chyba w to tak nie angażuje Chociaż nie wiem yy, To może nie wiem, TSA jakby, jakby było, to bym się cieszył, ale na przykład Dwa, nie, dwa, ten, dwa, trzy to może nie Ale Powiem wam, że jakby była artka Nowego To bym poszedł Krzyszmat by poszedł na Arkę Nowego A no poszedłbym, bo tam ketalica Lica Alica jest super pro, genialny gościu Bardzo go lubię to może tyle z koncertów i przejdźmy do informacji końcowych. Będzie o, o moim zbiorze komiksowym, o tych moich komiksach. Ich nie jest aż tak dużo, więc można opowiedzieć i obiecuję, że lepiej się przygotuję niż do odcinka książkowego, który był kompletną porażką. Dobrze. Druga sprawa, sorry, że tak ciągle o tym trąbie, ale możecie wpłacać już od jutra, od wtorku albo od środy, ale raczej od wtorku pieniądze na dyktafon. Ja oczywiście tylko mówię, że możecie, sorry, że tak ciągle o tym trąbie, no ale już na konto można będzie wpłacać, bo we wtorek albo w środę zakładam konto, raczej we wtorek, jak chcecie to możecie dać. Obiecuję już się zamknę, bo wiem, że tam ludziom to nie za bardzo pasi Na przykład Jackowi z podcastu Illuminaci No ale trudno Dobrze No to co o czym jeszcze mogę powiedzieć Gdzie mam karteczkę, na której wszystko jest zapisane? Z boku no jak wszyscy wiedzą, jaką mamy mapę myśli. Aha, poprzedni odcinek yy, jest na, yy, przekroczył 110, 100 pobrany, Dokładnie 110 razy jest pobrany, więc sukces globalny, panowie. Aha, i teraz, pewnie ten odcinek, tego słuchacie, nie wiem, czy wiecie, jesteśmy na nowej stronie, chociaż domena podstała jaskinia cocc. Jeśli wpiszecie jaskinia.podcasty.pl, też będzie, bo jestem na serwerze uprzemka, szczepaniuka. Jak widzicie, playerek nam się zmienił na ładniejszy, za co Ci bardzo, Przemku, dziękuję. Bardzo dobre robotę robisz, i marzył mnie wielkiego plusa. No, A ten 000 webhost się już do końca posypał, i ogólnie nie opłacało się w to inwestować. Już dalej, znaczy inwestować. Siedzieli na tym, bo ja nic za to nie płacę. Dla mnie w ogóle podcast powinien być darmowy, no ale już ten dyktafon powiedzmy kupię. Ale... Strony? Nie. Strony bym nie opłacał za duży wydatek, to jest jednak już dla mnie. Hmm. No to co, podziękujmy wszyscy Przemkowi, że mamy taką fajną stronę, nawet ze statystykami i ogólnie ogólnie wszystko fajnie jest. Dobra, no to co, no to ja już będę kończył powoli. Znaczy nie tak powoli, bo jest taki minus że akurat nagrałem trochę. No i muszę, no i muszę do, te, do końca muzyczki już dojechać. Jeszcze do końca muzyczki, która została, a jest to 45 sekund. Więc przez 45 sekund jeszcze możecie coś Krzyszmena, a później już wyłączacie tę amper to coś. Więc co? Jeżeli chcecie, to słuchajcie. Jeżeli nie chcecie, to też słuchajcie. Słuchajcie podcastów, czyńcie dobro. No i co tam, chodźcie na koncerty, lubcie mnie. O, kochajcie i lubcie się, jak to mówią anioły nieba. No to co? Mówił Krzyszmen, tualiście jaskini głupoty, jaskinia COCC, jaskinia podcasty.pl. Mówił Krzyszmen, następnego odcinka. Cześć. Nie, teraz cześć. O.